Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy podcast Jak się macie? Co dobrego słychać? Macie chęć posłuchać czegoś po polsku? To bardzo dobrze, bo tak się właśnie składa że jestem tu po to, żeby opowiedzieć wam coś ciekawego i w dodatku po polsku Mam na imię Piotr, mieszkam w Warszawie i założyłem stronę realpolish.pl żeby pomagać innym w nauce mojego języka ojczystego czyli języka polskiego kochani jeśli ktoś jeszcze nie był na mojej stronie przypomnę realpolish.pl to zapraszam bardzo serdecznie bo znajdziecie tam bardzo dużo materiałów do Nauki języka polskiego Historyjki, filmiki, podcasty Wszystko czeka na was Jeśli macie chęć To wbijajcie na moją stronę Słuchajcie, czytajcie I bawcie się dobrze Ucząc się języka polskiego Kochani Co na początek Dzisiejszej audycji Myślę, że na początek Posłuchajmy nagrania Od Dany Kilka dni temu dostałem to nagranie i właśnie to nagranie było dla mnie inspiracją do zrobienia tej audycji, do zrobienia dzisiejszego podcastu. Dzięki Dana za inspirację. Dziękuję Ci za nagranie. Posłuchajcie nagrania od Dany, a potem opowiem, co przyszło mi do głowy. Cześć Piotr, witam serdecznie. Mam na imię Dana. Mieszkam w Warszawie od czterech lat. Ale niestety moja nauka polskiego rozpoczęła się dopiero 8 miesięcy temu. Przyjechałam do Warszawy z Kazachstanu na studia magisterskie. Nie miałam zamiaru, żeby się zostać tu w Warszawie po ukończeniu studiów. Nie uczyłam się polskiego, a tylko rozmawiałam ze wszystkimi w języku angielskim. Rzeczywiście to była moja strefa komfortu. Po ukończeniu e, studiów nie chciałam wyjeżdżać z Warszawy, bo zakochałam się w to miasto i poszłam na studie doktoranckie. To oznaczało, że zostaje w Warszawie jeszcze trzy lata, jak najmniej. Już zrozumiałam, że bardzo potrzebuję język polski, ale naprawdę była sfrustrowana. Wstydziłam się, że nie nauczyłam się polskiego, mieszkając aż dwa lata w Polsce nie mogłam sobie tego darować. Jakbym była taka beztroska, aż nie mogłam w to uwierzyć. Jakbym otworzyła własne oczy i zobaczyłam co się dzieje. I to poczucie wstydu i pożałowania odbierało dużo energii i trzymało mi długo w nic nierobieniu. Robiłam jakieś próby, żeby samotnie nauczyć się polskiego, ale bezowocnie. Jednocześnie poczułam się, że byłam odosobniona, jakbym mieszkała na wyspie albo w swoim małym kraju wewnątrz innego kraju. Pewnego dnia przyjechała do nas właścicielka mieszkania i została z nami w trzecim pokoju. Nie mówiła po angielsku. Słyszałam, jak ona rozmawiała z moją sąsiadką po mieszkaniu i zachciała mi się też z nią porozmawiać. Była taka kobieta w wieku 70 lat, ale taka interesująca i energiczna. Byłam bardzo zainspirowana i zaczęłam po prostu czytać książki, które kupiłam już dawno temu, ale nigdy nie czytałam. Wkrótce zaczęłam rozumieć polski bardzo dobrze ale niestety nie mogłam nic powiedzieć. Jak wielu ludzi bałem się, że będę robiła okropne błędy. Później przypomniałam sobie, jak uczyłam się angielskiego i ile czasu wtedy nic nie mówiłam, żeby nie robić błędy. Wtedy pomyślałam, że największy błąd to strach rozmowy, a nie pomyłki gramatyczne. I zdecydowałam, że tym razem wszystko będzie zupełnie inaczej. Będę rozmawiała, jak będę mogła. Będę śmiała się z siebie razem z innymi. Nic w tym okropnego. Kiedyś poprosiłam w banku koperek zamiast koperty. To było naprawdę śmiesznie, ale żyję. Ponadto jestem bardzo szczęśliwa i dumna z siebie, że mówię. Aby dalej rozwijać swój poziom językowy, czytam książki, które bardzo mi podobają. Zaczęłam dziennik w języku polskim. Gram w karty, ale niezwykłe. Takie kawałki papieru ze słowami polskimi z jednej strony i ich tłumaczeniem z drugiej. Bardzo lubię słuchać Twoje podcasty. Lubię Twój styl i poczucie humoru. Śmieję się z Tobą. Jestem bardzo wdzięczna, że jesteś. Wiem, że poświęcasz dużo czasu i energii, żeby zrobić takie profesjonalne podcasty. Chciałabym podziękować Ciebie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Papa. Pa. Dziękuję bardzo za nagranie. Twoja historia jest bardzo ciekawa. Mówisz o tym, że mieszkałaś w Polsce od dłuższego czasu, ale wciąż. Nie używałaś języka polskiego. Wciąż byłaś w swojej strefie komfortu. Mówiłaś po angielsku, bo nie chciałaś się stresować. To właśnie nasunęło mi pewną myśl. To tak jakbyś siedziała w jaskini i nie chciała wyjść na zewnątrz. Prawda? Może na zewnątrz jaskini świat jest Dużo bardziej niebezpieczny? Czułaś się tam w miarę bezpiecznie W tej swojej jaskini To porównanie z jaskinią Nie jest moim pomysłem Zaraz wszystko opowiem Już starożytni Grecy to wymyślili A właściwie jeden Grek Dziękuję Ci Dana jeszcze raz za nagranie Cieszę się, że zrobiłaś wysiłek, że postanowiłaś nauczyć się mówić po polsku. Dzięki również za miłe słowa. Bardzo mi miło. Zawsze bardzo się cieszę, że korzystacie z mojej pomocy i że mogę wam pomagać. Kochani, ale wracajmy do jaskini, do tematu dzisiejszego podcastu. Alegoria jaskini jest bardzo ważna w filozofii, w zachodniej kulturze. Autorem tej alegorii jest Platon. Grecki filozof, żyjący około 400 lat przed narodzeniem Chrystusa, czyli prawie 2,5 tysiąca lat temu, bardzo dawno, prawda? Platon napisał swoje wielkie dzieło Republika. I właśnie częścią tego dzieła filozoficznego dzieła jest ta alegoria jaskini o której chciałbym dzisiaj opowiedzieć alegoria, czyli przenośnia alegoria to rodzaj historii w której każdy element opowiadania każdy człowiek, przedmiot wszystko co znajduje się w historii ma swoje odwzorowanie w naszym życiu Symbolizuje coś innego Oczywiście widzimy to, rozumiemy Dopiero jeśli się dobrze nad tym zastanowimy W alegorii znajdujemy jakby drugie dno Drugą, o wiele głębszą, bardziej ciekawą warstwę Niż sama historia Coś o wiele bardziej ciekawszego od samej historii. Chciałbym teraz opowiedzieć tę historię, ponieważ bardzo lubię opowiadać różne historie. Posłuchaj uważnie i postaraj się wyobrazić sobie taką sytuację. Gdzieś w skale W ziemi Jest ogromna jaskinia Jaskinia to Pusta przestrzeń w skale Dawniej ludzie mieszkali W jaskiniach Dlatego nazywamy ich jaskiniowcami Na przykład Flinstonowie Na pewno znasz Flinstonów Flinstonowie No to trochę dziwni jaskiniowcy Bo oni akurat mieszkali W takich małych domkach Ale myślę, że Rozumiecie, o co mi chodzi Zatem Mamy wielką Głęboką jaskinię Naprawdę głęboką Na samym dole w tej jaskini jest Ogromny kamień Skała Do której przykuci są ludzie yy, Ludzie są przykuci ła łańcuchami Więc nie mogą się ruszać można powiedzieć, że są więźniami Ponieważ są uwięzieni w jaskini Nie mogą z niej wyjść Co więcej, nie mogą nawet patrzeć na boki Mogą patrzeć tylko do przodu Tylko przed siebie W zasadzie nie wiedzą jak wyglądają Ponieważ są tam od urodzenia Przez całe życie Całe życie Mieszkają w tej jaskini Mogą patrzeć tylko przed siebie Na wprost Nie mogą odwrócić głowy na bok Mogą ze sobą rozmawiać I patrzeć przed siebie To wszystko, co mogą robić Zatem wszystko, co wiedzą o świecie To, co widzą przed sobą to co widzą przed sobą To cienie Cienie, które odbijają się na ścianie Które jest przed nimi Przykuci ludzie widzą cień drzewa Cień konia Cienie różnych przedmiotów Cienie zwierząt Te cienie Przesuwają się na ścianie Która jest przed ich oczami Zapytasz pewnie Ale skąd w jaskini cienie? Żeby były cienie Żeby powstały cienie Musi być przecież Światło Światło oświetla przedmiot A przedmiot rzuca cień Rzeczywiście to prawda Potrzebne jest Światło I tak też było w tej jaskini Już mówię dokładnie Jak to było Wyobraź sobie, że nad więźniami, nad tymi przykutymi do ściany ludźmi Jest dalszy ciąg jaskini Więźniowie o tym nie wiedzą, ale nad ich głowami z tyłu Za nimi są inni ludzie, którzy noszą w rękach imitacje różnych przedmiotów Sztuczne drzewo Na przykład wycięte z papieru Sztuczne zwierzęta Trzymają w rękach przedmioty Które są podobne do prawdziwych zwierząt, roślin i tak dalej Rozumiesz? Noszą ze sobą te przedmioty Tak jak w teatrze cieni Aktor trzyma przedmiot, który jest oświetlony na który pada światło I ten przedmiot rzuca cień Który ogląda widownia Tak jak przedstawienie dla dzieci I w tej jaskini też tak było Źródłem światła było ognisko Duże ognisko, które znajdowało się Za tymi ludźmi, którzy trzymali drzewo Zrobione z papieru, zwierzęta z papieru Światło z ogniska Padało na te papierowe przedmioty, które rzucały cień na ścianę na samym końcu jaskini I właśnie te cienie ogląda oglądali ludzie, którzy byli na samym dole jaskini przykuci do skały Myślę, że możesz sobie teraz to wszystko wyobrazić Zatem więźniowie nie mają pojęcia skąd biorą się cienie na ścianie Nie wiedzą, że za nimi odbywa się to całe przedstawienie Siedzą tam i przez całe życie oglądają te przesuwające się cienie Jedynym ich zajęciem jest oglądanie cieni i zgadywanie Jaki cień pojawi się następny Muszą coś robić Więc grają w taką zabawę Czasami słyszą też głosy I zaczynają kojarzyć Łączyć głos z konkretnym cieniem Na przykład kiedy widzą cień konia To słyszą jego głos Wiedzą, że taki cień zawsze pojawia się Z konkretnym dźwiękiem Ci ludzie dali nawet każdemu cieniowi nazwę żeby móc rozmawiać O tym, co widzą Grali w taką grę Był już koń i krowa To znaczy, że teraz będzie drzewo Przewidywali Jaki będzie następny cień To wszystko, co wiedzieli o świecie To była ich wiedza To był ich cały świat Mijał czas Mijały lata Nic się nie zmieniało ale pewnego dnia jeden więzień zostaje uwolniony Ktoś odciął jego łańcuchy I dzięki temu jeden z więźniów mógł wstać I rozejrzeć się dookoła Mógł zobaczyć wszystko to, co jest dookoła To było dla niego coś niewiarygodnego Po prostu nie mógł uwierzyć w to, co widział Dopiero po pewnym czasie zorientował się, że cienie, które widział przez całe życie, to tylko efekt tego przedstawienia, które działo się z tyłu, za jego głową. Zobaczył ognisko, zobaczył ludzi, którzy noszą papierowe zwierzęta, papierowe przedmioty. Powoli, Zrozumiał całą sytuację Ja pierniczę Nie miałem pojęcia co tu się wyrabia Pomyślał sobie Rzeczywistość, którą oglądałem To była tylko manipulacja To tylko cienie Teraz widzę prawdę Teraz rozumiem jak wygląda świat wszystko, co do tej pory widział, było efektem przedstawienia, które odbywało się z tyłu nad ich głowami. Nasz bohater postanowił iść dalej, wyżej. Nie było łatwo, bo jaskinia była bardzo stroma. Włożył w to wiele wysiłku, ale w końcu... W końcu udało mu się dojść do otworu, do samego wyjścia z jaskini. Widział, że gdzieś tam daleko jest jakieś światło i zaczął iść do wyjścia. Udało mu się wyjść z jaskini na powierzchnię, do prawdziwego świata. Na początku światło go oślepiało. Nie mógł nic zobaczyć, bo nie był przyzwyczajony do tak jasnego światła. Bolały go oczy. Jednak po pewnym czasie jego oczy się przyzwyczaiły. Na powierzchni, poza jaskinią, zobaczył prawdziwe drzewa, prawdziwego konia, prawdziwe zwierzęta. Inne przedmioty Zrozumiał Że dopiero teraz To jest prawdziwy świat Cholera To co uważałem za rzeczywistość To tylko manipulacja Ludzie w jaskini nosili tylko Papierowe imitacje Tego co mogę zobaczyć tutaj Poza jaskinią A moi przyjaciele w jaskini Więźniowie Mogą zobaczyć tylko Cienie tych imitacji Prawdziwe rzeczy, które widział teraz Były o wiele bardziej interesujące Od imitacji, które nosili ludzie w jaskini To było coś niesamowitego Niesamowite odkrycie To zmieniło jego spojrzenie Jego rozumienie świata W końcu, po wielkim wysiłku Nasz bohater zobaczył słońce Patrzenie w słońce po tym, jak całe życie żył w jaskini Było dla niego bardzo trudne Ale w końcu mógł zobaczyć słońce i zrozumieć całą tę sytuację Uciekł z jaskini i teraz widzi światło Tak jak mówiłem, ta prosta historia jest alegorią, przenośnią A naszym zadaniem jest rozszyfrowanie, co oznacza każdy element tego opowiadania Kim są ludzie uwięzieni w jaskini? którzy widzą tylko cienie przesuwające się na ścianie. To my. Ja. Ty. Wszyscy ludzie na świecie są reprezentowani w tej alegorii jako niewolnicy. Każdy z nas rodzi się w tej sytuacji. Uwięzieni oglądamy tylko Przesuwające się cienie Małe dziecko rodzi się Nic nie rozumie Nawet gdy podrośniesz to wszystko co znasz To świat wokoło ciebie Twój dom, twoja ulica, twoje miasteczko To jest cały świat jaki znasz Cienie na ścianie to nasza rzeczywistość Cała jaskinia symbolizuje ludzką niewiedzę ludzką ignorancję pamiętacie tych ludzi którzy nosili imitacje różnych rzeczy i powodowali że na ścianie przed więźniami pojawiały się cienie kim oni są w naszym świecie kim są ci ludzie kto manipuluje rzeczywistością? Kto chce, żebyśmy myśleli, że świat wygląda w sposób taki, jak oni nam przedstawiają? Kto chce, żebyś wierzył w coś zamiast myśleć samodzielnie? Jest wielu takich ludzi. To politycy, media, religia, reklamy, Telewizja. To są ludzie, którzy mają pewną władzę i chcą tak manipulować rzeczywistością, tak pokazywać rzeczywistość tym ludziom na dole, czyli nam, żeby mieć z tego korzyść. Ci ludzie są troszeczkę wyżej od nas wszystkich, od więźniów, którzy są na samym dole. Jednak wciąż są w tej samej jaskini niewiedzy. Myślę, że ich celem w życiu jest robienie przedstawienia i manipulacja tymi biedakami na samym dole. Ale wciąż są w jaskini. Tak samo jak tamci. Pamiętacie? Nasz bohater musiał przebyć Trudną drogę, żeby dostać się do wyjścia jaskini To jest właśnie trud, praca Którą musimy wykonać, żeby zdobyć wiedzę To jest symbol pracy nad sobą Symbol zdobywania wiedzy, uczenia się Symbol samodzielnego myślenia Zdobywanie wiedzy jest trudne i czasami bolesne Czasami mamy opinię o czymś Mamy swoje zdanie o czymś Przez wiele lat Kiedy nagle dowiadujemy się że Przez wiele lat byliśmy w błędzie Przez wiele lat myliliśmy się To jest bardzo bolesne Bardzo trudno jest mieć odwagę żeby zmienić swoją opinię Żeby zadawać sobie pytania To jest właśnie stroma ścieżka Która prowadzi do wyjścia z jaskini Różni manipulatorzy oczywiście chcą Wprowadzić nas w błąd Chcą przedstawić nam fałszywy obraz Wygodny dla nich Ale nieprawdziwy Dlatego Musimy myśleć samodzielnie, a to nie jest łatwe, bo wymaga wysiłku. Na zewnątrz jaskini mamy prawdziwy świat, prawdziwe drzewa, zwierzęta, przedmioty. W tej alegorii świat na zewnątrz jaskini reprezentuje koncepcje, reprezentuje abstrakcyjne koncepcje. A samo słońce reprezentuje logos, czyli po polsku słowo, termin oznaczający uporządkowany świat, mądrość. Moi drodzy, chciałbym jeszcze zwrócić waszą uwagę na jedną istotną sprawę w tym opowiadaniu. Zauważyliście, jak więzień uwolnił się z łańcuchów? Jak to było? Czy on przeciął łańcuch i uciekł? Nie. To ktoś go uwolnił. Ktoś przeciął mu łańcuch i kazał mu iść. Popchnął go. Większość ludzi nie szuka samemu wiedzy. Większość ludzi lubi bezpieczeństwo, komfort, rutynę. Większość z nas lubi siedzieć w swojej strefie komfortu. Dana mówiła o tym w swoim nagraniu Platon wiedział o tym już 25 stuleci temu Dlatego często potrzebujemy tej zewnętrznej siły Która popchnie nas do samodzielnego myślenia Większość nastolatków nie chodziłaby do szkoły Gdyby nie zmuszali ich do tego rodzice, prawda? Czy dzieci lubią czytać książki? Nie, mm, bo to jest trudne, o wiele trudniejsze niż oglądanie filmów. To rodzice muszą najpierw pokazać dzieciom książki. Może nawet zmusić ich do czytania. A potem te dzieci zaczynają same zauważać, że książki to coś fajnego, interesującego, że warto zrobić ten wysiłek. Chociaż na początku było trudno, teraz czuję, że opłaciło się. Czy nie jest tak samo z nauką języka obcego? Jest trudno, jest ciężko, ale opłaca się. Naprawdę się opłaca. Jako dorośli musimy często sami postarać się i zrobić ten wysiłek, żeby nauczyć się czegoś, żeby przestać siedzieć wygodnie i oglądać. Cienie na ścianie, myśląc, że tak właśnie wygląda świat. Sami musimy przełamać się, zmusić się, czasami zmuszają nas do tego czynniki zewnętrzne, ale czasami musimy zrobić to sami. Platon żył dawniej niż dwa tysiące lat temu, to bardzo dawno. Chciałbym, żebyśmy teraz przenieśli się. 2300 lat później, do końcówki XX wieku. To jest konstrukcja. Nasz program ładujący. This is the construct. It's our loading program. We can load anything from clothing to equipment, weapons, training simulations. Anything. We need. Możemy załadować wszystko: od ubrań po sprzęt, broń, symulacje treningów, wszystko, co potrzebujemy. Right now we're Jesteśmy wewnątrz programu komputerowego? Is it really so hard to Naprawdę believe? tak trudno w to uwierzyć? Masz inne ubranie, nie masz wtyczek w ciele. Twoje włosy są inne. Masz inną fryzurę. Twój wygląd teraz jest tym, co nazywamy resztką swego wizerunku. To mentalna projekcja twojego cyfrowego bytu. To nie jest realne. Jak zdefiniujesz realność? Jeśli mówisz o tym, co czujesz, co możesz powąchać, spróbować i zobaczyć, to realność jest po prostu elektrycznymi sygnałami interpretowanymi przez twój This mózg. You know. To świat, który znasz. Świat, jaki był u schyłku XX wieku. Teraz istnieje tylko jako część nerwowo Interaktywnej symulacji, którą nazywamy Matryxem. Żyłeś i żyjesz w świecie snów, world, Neo. As it today. To jest świat, który dziś istnieje. Mm. Witamy w pustyni okay. realności. Czym jest Matrix? Kontrolą. Matrix jest komputerowo wygenerowanym światem snów, zbudowanym, by trzymać nas pod kontrolą, po to, by zmieniać ludzkość w to. Nie, nie wierzę w to, to niemożliwe. Nie mówiłem, że to będzie proste, Neo. Powiedziałem tylko, że to będzie prawda. Przestań. Wypuść mnie. Kojarzy ci się to z czymś? Przypominasz sobie ten fragment filmu? Tak, to oczywiście Matrix. Scena, w której Morfeus wyjaśnia Neo, co to jest Matrix. Czy Platon już ponad 2000 lat temu wiedział? Że ludzkość żyje w Matrixie? Czy ta jaskinia to Matrix? Wydaje się, że tak Platon naprawdę wymiatał To był naprawdę gość Już wtedy wiedział o wiele więcej Niż niektórzy ludzie, którzy żyją teraz W XXI wieku Pokazał nam, że możemy siedzieć sobie wygodnie W naszych jaskiniach jak ignoranci, oglądać telewizję, tak zwane reality shows, a manipulatorzy kreują w nas kolejne pożądanie: chcemy zdobyć kolejny nowy smartfon, nowy samochód. Jasne, możemy tak żyć. Tam na samym dole jaskini też można żyć. Ale może warto, Ponieść ten trud Namęczyć się, żeby Zobaczyć też inny świat Świat idei Świat wiedzy Świat mądrości Świat o wiele ciekawszy Bardziej interesujący Może warto to zobaczyć To nie jest łatwe ale warto się postarać. Dostałem też nagranie, które przysłał mi Oleg. Posłuchajmy teraz, jak Olek zmaga się z trudnościami. Jak stara się nauczyć mówić po polsku. Olek zrobił bardzo długie nagranie, około 15 minutowe nagranie, dlatego posłuchamy teraz tylko części tego nagrania. Posłuchajcie, cześć! Cześć, Piotr. Cześć wszystkim słuchającym podcasty na stronie realpolish.pl. Bardzo cieszę się, że jestem słuchaczem strony Realpolish. Już myślę, że około pięciu, może sześciu miesięcy. Słucham polski codziennie, słucham historyjki, podcasty, wszystko, na co, ma, na co mam czas. Słucham, czytam, ale nie mówię. I to już w mojej głowie brakuje tylko baba z dziadą. To pierwsze nagranie. I mam nadzieję, że drugi nagranie będzie lepiej za ten, który mam dzisiaj. Dziękuję wszystkich. No i cóż, siema. Cześć. Dziękuję, Olek. Tak jak powiedziałeś, robienie błędów nie jest czymś dziwnym, wyjątkowym. To normalna rzecz. Najważniejsze jest to, żeby Przestać się bać I wyruszyć w tę trudną Drogę, postawić pierwszy Krok, a potem następny Następny Tak jak nasz bohater z jaskini Platona Dziękuję Ci Olek za nagranie Pozdrawiam Ciebie i Twoją rodzinę I oczywiście życzę powodzenia Mam nadzieję, że dasz nam znać Jak było podczas Rozmowy z konsulem Kochani, chciałbym jeszcze na moment wrócić do opowiadania Do alegorii jaskini Bo nie opowiedziałem wam jeszcze wszystkiego Pamiętacie jak nasz bohater wyszedł na powierzchnię? Zobaczył tam świat, zrozumiał jak wygląda rzeczywistość Wtedy pomyślał tak Muszę iść do moich kolegów tam na dole Muszę im powiedzieć, że cienie, które oglądają na ścianie To nie jest rzeczywistość To nie jest prawda To jest tylko manipulacja Muszę im powiedzieć, jaka jest prawda I tak też zrobił Zszedł na sam dół jaskini I opowiedział wszystko, co zobaczył Jak myślisz? Jak zachowali się ci ludzie na dole Jak zachowali się więźniowie w łańcuchach jego koledzy Oczywiście, nie chcieli mu wierzyć Opowiadasz brednie, głupoty Zmyśliłeś to wszystko, to nie jest prawda Jesteś głupi Tak Nie jest łatwo przekonać się do nowych idei nie jest łatwo zacząć myśleć samodzielnie Często nie chcemy tego robić, wolimy myśleć po staremu Bo tak jest wygodniej, jesteśmy do tego przyzwyczajeni Tak nauczyli nas ci, którzy nami manipulują Oni tego właśnie chcą Kochani, tym może niezbyt optymistycznym akcentem Kończymy dzisiejsze spotkanie A może to nie jest wcale pesymistyczne? Bo jeśli się postaramy, jeśli pracujemy Jeśli włożymy wysiłek, popracujemy nad sobą To wciąż mamy szansę wyjść z jaskini na powierzchnię tego wam i sobie życzę Zachęcam do uczenia się, do czytania Również do uczenia się języka polskiego Mam nadzieję, że moje materiały pomogą wam odnaleźć drogę I będzie wam trochę łatwiej, trochę lżej Choć wiadomo, że nie jest łatwo uczyć się nowego języka Wiadomo też, że nie jest to niemożliwe Mam na to dowody, dostaję te dowody od was Wasze nagrania, komentarze dowodzą, że dajecie radę Że nie poddajecie się Dzięki wam za to Dzięki, że jesteście, słuchacie, piszecie do mnie Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem Zachęcam was do korzystania z klubu VIP W tej chwili czytam wam sztukę Moralność Pani Dulskiej To jest sztuka teatralna, bardzo ciekawa rzecz Zachęcam bardzo serdecznie. Jeśli zapiszecie się do klubu VIP, to macie dostęp do wszystkich filmików, które tam się znajdują oraz do transkrypcji podcastów. Również do transkrypcji dzisiejszego podcastu. Moi drodzy, to już naprawdę wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Oczywiście zapraszam na następne Zachęcam do komentowania Pod podcastem Jaka jest twoja opinia Napisz, co myślisz O alegorii Platona O jaskini platońskiej Czekam na komentarze Trzymajcie się zdrowo Do usłyszenia następnym razem Cześć, pa pa